Pan z wami i z twoim słowa Ewangelii według świętego Jana a, to, a, to, a, to, a, to, a Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim, patrz to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu hmm. powiedział do niego Natanael skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem Cię, zanim zawołał Cię Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, Rambi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwartej, aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, trwamy w naszej refleksji, w naszym zamyśleniu nad powołaniem świętego Mateusza, jednocześnie próbując w tej historii odczytać historię własnego życia, własnego powołania do małżeństwa, do rodzicielstwa, zwróciliśmy uwagę na to, że to Jezus pierwszy wejrzał na Mateusza. On w niego uwierzył. On wszedł do komory cennej. Bez żadnych wątpliwości, że z tego Mateusza można wydobyć dobro. Nie miał najmniejszych wątpliwości. I właśnie dlatego, że Jezus uwierzył w Mateusza, Mateusz nie tylko uwierzył w Jezusa, ale uwierzył także w samego siebie. Uwierzył w to dobro, które zobaczył w nim sam, Pan. Ono się stało dla niego czymś oczywistym. Myślę, że gdyby dzisiejszego przedpołudnia był razem z nami i miał powiedzieć y, o sobie coś dobrego, co pięknego zobaczył w nim Jezus, to na pewno byłby pierwszy i na pewno nie powiedziałby, wydaje mi się, mam nadzieję, sądzę. Odpowiedziałby wprost i bardzo pewnie, co się Jezusowi w nim spodobało. Bo On też w to uwierzył. On uwierzył w siebie. Uwierzył w to dobro, do które Pan w Nim zasiał. On je zobaczył. Ale mówi nam dalej ten fragment Ewangelii, że w momencie, kiedy Jezus poszedł za Jezu, kiedy Mateusz poszedł za Jezusem, wyprawił wpierw wielkie przyjęcie dla celników, grzeszników, dla swoich przyjaciół dotychczasowych. Mateusz nie tylko wyszedł z pomory celnej, wyszedł z tego zamknięcia, z tego gokonu smutku, który go zasklepiał powoli, ale Mateusz otworzył się także na innych. Po raz kolejny przekonujemy się, że Słowo Pana ma charakter stwórczy. Pan Jezus poprzez wypowiedziane Słowo Tworzy nowego człowieka. Nawiązuje komunikację z Mateuszem. Tak jak poprzez słowo stwórcze przed wiekami nawiązał komunikację ze światem. Czytamy w księdze rodzaju poszczególne etapy, dni stwarzania świata. To się działo poprzez słowo. I wyrzekł Bóg, Bóg swoje słowo. Stwórcze słowo, które powoływało do istnienia poszczególne byty. Aż w końcu powołało do istnienia człowieka. Słowo Boga ma charakter stwórczy. Ono rodzi do nowego życia. I tego doświadczył Mateusz. Zostawił wszystko i poszedł za nim. Rozpoczęło się nowe życie. Rozpoczął się nowy etap w życiu Mateusza. Myślę, że w naszej wspólnocie, a może na pewno w wymiarze ogólnopolskim, w wspólnocie Sychar. Wiele jest takich osób, które e, słuchają, że słowa, zresztą to się przebija, gdzieś w świadectwach, że tak, byłem katolikiem, katoliczką, wydawało mi się, że taką wzorową, czy takim wzorowym, czy takim dobrym katolikiem, katoliczką, ale jakoś to słowo gdzieś tam między uszami e, uciekało. Słuchałem tyle o ile, ale przyszedł taki moment, kiedy to Słowo do mnie przemówiło, kiedy Ono mnie jakby do żywego dotknęło, kiedy Ono mnie w jakiś sposób oczyściło. Czasami osoby mają takie doświadczenie, że, że słucha Słowa Bożego i Ono tak do Niego trafia, że On jest jakby wewnętrznie rozłożony. On klęczy w ławce, jest w kościele na adoracji Panu Słowo i on płacze, i ludzie patrzą na niego, co się z nim dzieje, a ono tak go jakoś dotyka, oczyszcza, że ten człowiek jakby nie jest w stanie opanować swoich y, emocji, y, jest absolutnie naturalny, wszelkie mechanizmy gdzieś padają, a on po prostu jest prawdziwy przed Panem Bogiem, bo go to Słowo po prostu dotknęło, to Słowo go y, oczyszcza, on go stwarza, na nowo, ale to słowo Boga, ono jednocześnie zaprasza do komunikacji, ono otwiera na świat słowa, to znaczy na świat drugiego człowieka, my jako ludzie komunikujemy się ze sobą słowami, prawda? Nie siadamy, prawda? I nie wiem, nie machamy do siebie, bo chcemy coś powiedzieć, generalnie mamy wypracowane słowa, oczywiście osoby buchownie mają swoje znaki, to są ich słowa, ale my słysząc od siebie nawzajem, no mówimy słowami do widzenia, hmm. do widzenia, spotkamy się innym razem, spotkamy się, to używamy słów, konkretnych słów, prawda? Komunikujemy się ze sobą, bo jesteśmy otwarci na siebie. Jakby się ktoś teraz nie odzywał, powiedzmy, nie wiem, był ktoś na yy, naszych rekolekcjach i jakiś hmm. tam się lepiej, się mówi, i yy, no to prosimy, powiedzmy, że on nic nie mówi, nie? Ani ci dobra, ani do widzenia, ani jak się nazywa, to by, byśmy zaniepokojeni w jakiś sposób. Nie, Bo on nie wypowiada żadnego słowa. Nawet w tej, w tej konwencji, która jest przyjęta, że przynajmniej imię swoje podejęte, to znaczy trzeba wypowiedzieć swoje imię. Prawda? Nazywam się Paweł, nazywam się nie wiem, Tomek, Zdyna i tak dalej. Tak się nazywa. Przynajmniej swoje imię wypowiedzieć. To już jesteśmy spokojni, bo też słowo wypowiedział. Słowo Boga jego otwiera na, na słowo, otwiera na drugiego yy, człowieka. Dlatego Mateusz wyprawia uczę, Zaprasza do stołu swoich dawnych przyjaciół, żeby go zobaczyli, że on jest odmieniony, że on jest inny, oni przychodzą. On zaczyna z nimi rozmawiać. Wcześniej go to nie interesowało. Zdzierał z nich tylko pieniądze, zdzierał z nich wartość. On ich traktował On oni mieli udowodnić, że on jest coś wart. Nie rozmawiał z nimi, bo wejście z nimi w dialog prosiło o tym, że on w nich niejako zobaczy swoje prawdziwe oblicze, którego strasznie się obawiał. Strasznie się bał. Dlatego zdzielał z nich wartość i wyrzucał, wyrzucał ich poza drzwi swojej komory celnej. Żadna komunikacja nie wchodziła w grę. Kiedy Jezus do niego wchodzi, do komory celnej, żaden z tych evangelistów nie tradycyjuje, żeby coś Mateusz powiedział. No, przecież słyszał coś o tym Jezusie. A, Ty jesteś Jezus Nazaretu, No chodź, tu usiądź tutaj, czekaj, zrobimy Ci miejsca. Nie, on nic nie mówi. Tak jakby, jakby był sparaliżowany. Jakby ta umiejętność nawiązywania komunikacji była w nim sparaliżowana. I najprawdopodobniej taką była. Ale Jezus go dotyka. Jezus go uzdrawia. On może nawiązywać kontakt z drugim człowiekiem. Poprzez słowo, ale także przez budowanie wspólnoty. On zaprasza na przyjęcie. Kogo zapraszamy do stołu? No Proszę wyobrazić sobie taką sytuację: być może ktoś taką sytuację miał, być może ktoś ciągle taką sytuację przeżywa, że w pewnym sensie jest zmuszony usiąść do stołu z kimś, z kim nie ma za bardzo ochoty. Ma, jeśli poznał ofiary sprawy, jest dużo złości, dużo e, agresji, dużo między nami nieporozumień, i teraz mamy usiąść do stołu i razem zjeść obiad. No to aż się nas coś lupuje, Przez gardło nikt nie przechodzi do to jest Cennibę, tak? Mamy w sobie polskiej tradycji święta Bożego Narodzenia Wielkiej Nocy, no już niedługo przed nami Wigilia. <głos> może um <begejny>: niektórzy stały przed wyzwaniem Boże, jedyny, tyle tych dobroci, to ty, przez kartę nie przejdzie, bo nie zniosę mi toku tej osoby, albo muszę z nią usiąść, A to jest niepozałatwiane coś. Nie jesteśmy sk skomunikowani ze sobą, albo jakaś fałszywa komunikacja jest między nami. Dużo, dużo emocji, dużo złych, jakieś odczuć wobec siebie. I strasznie trudno jest usiąść do stołu z, z taką osobą. Prawda? Jakby nie ma między nami komunikacji. A już zostaje jakby tutaj jakby uzdrowiony. On już się nie boi, że to wejście w relację z drugim człowiekiem no, pokaże, że jestem autentyczny, że jestem prawdziwy. Jestem taki, jaki jestem. Po prostu. On się tego nie boi. On się już naprawdę nie boi, bo on się zobaczył w oczach Jezusa. On zobaczył, że, że, że jest wartościowy. Tak, że mam swoje rysy na sercu, ale jestem wartościowy. Bóg mi to powiedział. Skoro Bóg mi to powiedział, to najgorsza prawda, którą mogę usłyszeć z ust człowieka, jakby no, niczego nie jest w stanie zakwestionować, niczego nie jest w stanie e, zmienić. Bóg mi to powiedział. Więc ja mogę wejść w relację z drugim e, człowiekiem. I to jest niesamowita szansa dla nas, e, moi drodzy, dla naszej wspólnoty. Dla nas osób, które zmagają się z kryzysem małżeńskim. To jest bardzo jakby dobry miernik, dobry wskaźnik, na ile ja się uporałem, uporałam już z tą stratą swojego męża czy swojej żony, z tym faktem, że on odszedł, czy ona podeszła. Na ile ja się z tym uporałem. To znaczy, czy ja potrafię zaprosić go, ją i usiąść do stołu, wybić kawę, herbatę, coś zjeść? Czy my potrafimy normalnie ze sobą porozmawiać? Czy w ogóle istnieje taka szansa, żebyśmy usiedli razem przez stole? Nie tylko gdzieś na przyławie sądowej społeczności się spotykamy, ale w ogóle, czy ja jestem w stanie na przykład zaprosić e, e, tę drugą osobę do, do, do domu, gdzie mieszkam? i powiedzieć, proszę usiąść, może zrobić ci herbatę, zrobię kawę, a może obiad by się zjadł, prawda? Czy ja jestem w stanie coś takiego zrobić? Jeżeli to jest ciągle dla mnie e, e, trudne, to tak naprawdę jakby jest we mnie sparaliżowana ta część jakby no, komunikowania się, skomunikowania się e, z tym drugim człowiekiem. I potrzeba mi prosić Pana Boga o taką łaskę, by dotknął moje serce tak, jak dotknął serce Mateusza. Żebym ja miał zrobić ucztę, dla celników, dla grzeszników, dla tego męża, czy tej żony, yy, którego postrzega właśnie jako celnika, jako grzesznika, jako tego, który mnie Rani narobił i krzywdę. Przecież Mateusz zaprosił tych wszystkich, których ogradał z pieniędzy, których wyrządzał krzywdę. Nie może mówić, płakali, słuchaj, nie będę miał na chleb na jedzenie, dla dzieci nie interesuje mnie to. Kasa wyskakuje z kasy i tyle. Trzeba zapłacić podatek i do widzenia. Nie ma możliwości. Oni potem zapraszają do, do stołu i oni przychodzą. Prawda? Czy ja jestem w stanie zaprosić do stołu, do tej wspólnoty, e, takiej jakby wewnętrznej życia z tym człowiekiem, e, swojego męża, swojego żona? A może ciągle tak mnie emocje. Prawda? Jak myślę sobie na przykład już o, o jakiejś imprezie rodzinnej. Gdzie, gdzie trzeba będzie było siebie usiąść, to, to już nie śpię nocami i sobie myślę, matko, byle tylko nie dali mi noży, bo wszystkie się znajdą prawda, w okolicach serca. I będzie skandal na całą, e, okolicę. całą Czy coś takiego jest, we Co się, co się we mnie, jakby, dzieje, kiedy, kiedy patrzę, Czasami ktoś mówi, no, przez normalnie, tylko przeszedł połoń, już całe emocje się we mnie obudziły, to wszystko ciągle dla mnie żyje. Da? To znaczy, to, to, to pokazuje, że ta, ta, ta, ta część we mnie, która jest odpowiedzialna za, za skomunikowanie się z tym cennikiem, z tym grzesznikiem, z tym, który mnie że ona jest ciągle sparaliżowana, że ja ciągle siedzę w swojej komorze celnej. i, i potrzebuję tej łaski nawiedzenia Jezusa, żeby on wszedł, zobaczył we mnie to dobro, to piękno, które we mnie jest. Swoje odbicie we mnie, żebym ja to zobaczył i zobaczywszy to, żebym poszedł za mną, żebym umiał i chciał wydać ucztę dla tych wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, którzy mnie zranili. Prawda? Jeżeli nie jestem w stanie tak psychicznie prawda, zaprosić męża, żony jakby pod swój dach, pod swoje życie. Prawda? No to tak na dobrą sprawę ciągle jakby jestem jakby na tym etapie proszenia Pana Boga o to, żeby On się ze mną spotkał w tej komorze cennej mojego małżeńskiego kryzysu, żeby On mnie z tej komory wyciągnął, z tych, z tych moich żali, z tych moich pretensji, które jakby ciągle w sobie noszę z tej potrzeby jakby ciągle wy, wylewania e, tego janu. To, co trochę gdzieś tam pojawiało się, przynajmniej w ramach tego ogniska lubelskiego, ale też to z księdzem Pawłem y, omawiałem, że, że za dużo jest takiego W tym dzieleniu się y, tą sytuacją małżeńską y, takiej cierpkości, takiego bólu, takiego cierpienia. Oczywiście on jest zrozumiały wtedy, kiedy osoba jest na pierwszym etapie kryzysu. No, trudno kogoś zabronić, żeby on nie umiał ją uczuć, bo on nie ma po prostu. Prawda? No, ale jeżeli to rozstanie, to rozstanie minęło już któryś tam rozwolej, prawda? I, i ktoś ciągle tkwi w, w, w, w tym smutku, osamotnieniu, w takiej taki matni po prostu. No to znaczy, że jest zastawiony w komorze celnej swojego kryzysu. No, życie jednak nie dalej. Odszedł ode mnie, odeszło ode mnie, ale moje życie idzie dalej. To, no, co wczoraj też się pojawiło w trakcie świadectw, że ja chcę zobaczyć, co ja teraz mogę ze sobą zrobić. Jak ja mam swoje życie zorganizować. I, I myślę, że wspólnota właśnie jest po to, żebyśmy pokazali tej, tej osobie, tak, widzisz, to jest możliwe, reorganizacja swojego życia jest możliwa. Można być szczęśliwym, pomimo tego, że zostałem porzucony czy zostałem porzucona. To nie znaczy, że to jest nieważne. Ja to, to, to mnie ciągle może jakoś woleś, to jest jakby dla mnie ważne wydarzenie, że ktoś mi porzucił, tego się nie da jakby z życia. Ale ja jakby ten ciężar biorę na ramiona i idę i potrafię z tego życia wydobyć jeszcze tę radość, którą się da z życia wydobyć. Czyli mówiąc krótko, wychodzę z tej komory celne, tego swojego kryzysu ciągłego, opłakiwania i tak dalej. Ja nie mówię, że podkreślam o takim normatywnym opłakiwaniu straty, kiedy potrzeba człowiekowi czasu, kiedy jest ten moment na to, żeby się wypłakać, żeby wypowiedzieć swój ból, swój żal. Tak też jesteśmy przestrzenią na, na takie świadectwo. Jak najbardziej. No ale tak jak y, patologiczna książka, takie patologiczna żałoba y, y, jest czymś, co, co zagraża życiu człowieka. No i jeżeli ona się przeciągnie w nieskończoność, to znaczy, że, że ja się zasklepię yy, w takim kokonie smutku, tak jak ten święty Mateusz, gdyby nie ten Pan Jezus, który wchodzi do tej komory celnej, na no jego los byłby najprawdopodobniej tragiczny, skończył. Tragiczny. A zatem prosimy dzisiaj yy, Pana Jezusa o tę łaskę, żeby odwiedził też moją korą, komorę celną. Komorę celną mojego, mojego kryzysu, moich małżeńskich trudności, moich wątpliwości, moich pytań, moich rozczarowań, mojego bólu, mojego cierpienia, mojego żalu, żeby nawiedził tę komorę, żeby tak jak tego Mateusza poniósł mnie na dół. i powiedział nie musisz tutaj siedzieć, pójdź za mną, pójdź za mną. To znaczy, tak, daj świadectwo o mnie, o mojej miłości, o tym, że ja potrafię wyprowadzić człowieka z najgłębszej nawet przepaści, z najgłębszej nawet rozpaczy. Że ja nie zostawiam y, y, swoich dzieci na pasmo losu, tak jak zostałeś porzucony przez bliską ci osobę. Że ja ciągle przy tobie jestem. Że ja Ci jestem wierny, Że jestem takim Bogiem, Bogiem biednym. Daj mi świadectwo. Pokaż, że moc ewangeliczna, moc mojej miłości potrafi w góry przenosić. To znaczy, ja pomimo tych trudności, które, które przeżywam, które mam za sobą, czasami wielkiego dramatu, i wielkiego bólu, wielkiego zranienia i wielkiej zdrady, ja potrafię idąc za Jezusem, przeżywać swoje życie, nie jak wegetacja, ale jako, jako szansę każdego dziennie, szansą na to, żeby, żeby faktycznie z Jezusem pójść przez życie. No, mam dwa to Mogę usiąść i, i rozpaczać, a mogę y, pomyśleć, no, co, co ja mogę zrobić dzisiaj ze swoim życiem w tej sytuacji, w której się znalazłem. Bardzo często nie mamy też jakiegoś wpływu na tę drugą stronę, tak? bo ona już podejmuje decyzję. Ona chce z, z wodą, ona się układa po swojemu życiu, ona próbuje wmówić, że to jest normalne i musimy to zaakceptować. Nie? Oczywiście to jest decyzja, którą ja przyjmuję do wiadomości ja jej nie muszę akceptować. To jest iluzja, że ja muszę to zaakceptować, Kiedy w końcu dojrzejesz i zaakceptujesz moją decyzję? No właśnie dlatego, że jestem dojrzały, nie akceptuję twoje decyzji. Ja ją przyjmuję, nie wiadomości. Jesteś wolnym człowiekiem, twoja sprawa. Prawda? Mnie to boli, ale ja przyjmuję taką hierarchię wartości, że ciągle pozostajesz moim mężem, czy ciągle pozostajesz moją żoną. No, tak? Nie muszę akceptować swojej decyzji. To nie jest miara mojej dojrzałości. Ja przyjmuję do wiadomości ten fakt. Natomiast nie narzucaj, nie zmuszaj mnie do tego, abym akceptował, czy akceptowała Twoje wybory, które w mojej ocenie nie są właściwe, nie są słuszne. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakby nie bardzo czasami ta perspektywa publikacji istnieje. Nie? To się zablokowany ktoś podjął już decyzję, ktoś nie chce zmiany, nie chce, prawda? Natomiast w związku z tym, że on nie chce, to no ja nic też nie zrobi. Ta bezradność, myślę, bardzo często nas wpędza w taki smutek, taką frustrację, że my tu bardzo chcemy, bardzo takie szczytne argumenty przywołujemy. Właściwie już nie ma lepszy związane z wiernością, z Bogiem. Jak już się na Boga powołuje, to już na czym? Na nic, prawda? Się, bardziej się tego nie można powołać. A ktoś wie, co mnie interesuje ta przesień małżeństwa? To nie była przesień. Dla mnie to nie miało znaczenia. No i jesteśmy w szachu, tak naprawdę, już nic nie możemy zrobić. Bo, no, jeżeli ta druga strona nie szanuje tych wartości, no to my już na pewno nie przeskoczymy tego. I tu jest właśnie ten, ten moment przyjęcia do wiadomości, że tak jest. I tutaj ma sens ta modlitwa codzienna za współmałżonka, żeby on zobaczył. Tę wartość. Żeby on jakby dojrzał do dostrzeżenia do tej wartości małżeństwa. Czy on dojrzeje na ziemi, czy na sądzie Bożym? My tego nie wiemy. Nie? Ale, ale modlitwa zawsze ma swoją wartość i zawsze jest jakby potrzebna i cenna. Jak najbardziej. Ten wymiar modlitwy istnieje. Natomiast no, zamknięcie się w takim pogonie samotności, no, że no, niestety porzucił mnie. A może wróci na to. A to może, jeszcze poczekam, może wróci, a jak nie wróci? Mamy rok 2018, rok 2019. No, trzeba, trzeba żyć. Trzeba nie tylko żyć, ale też jakby no, pobożeniu z tego życia się po prostu cieszyć, bo taka jest też wola e, Pana Boga. Pan Bóg nie, nie przychodzi po to, żeby nas zarazić jakimś smutnym, żebyśmy byli zamknięci w takim kokonie smutnym. On chce, żebyśmy jakby w sobie nosili tę ewangeliczną radość pomimo trudności. Przecież Pan Jezus doskonale wiedział, jaka jest perspektywa Jego życia. No, wyobraźmy sobie, że każdy z nas wie, jak umrze, prawda? Jak będzie Jego koniec. No jak, jak to nasze życie wyglądało? To byłoby straszne, prawda? z dnia na dzień coraz bliżej perspektywa śmierci. Pan Jezus wiedział, jak umrze, ale potrafił pójść na wesele w kanie i potrafił cieszyć się z młodymi ludźmi. Rozmawiał ze swoimi y, uczniami, budował z nimi przyjaźń, chociaż wiedział, że ona zostanie w sposób dramatyczny, y, y, zakończona. I my nie zrezygnował z, z tej radości, którą można zyskać na tym świecie, z radości przyjaźni, bliskich więzi bycia z drugim e, człowiekiem. I, no i my też, każdy z nas ma za sobą jakieś trudne doświadczenie. Jeden taki, drugi, drugi inny, jeden w takim wymiarze. Drugi jeszcze w innym, ale jesteśmy jakby za, zaproszeni ciągle przez Pana Jezusa do tego, żebyśmy pomimo tych trudności potrafili y, cieszyć się życiem takim, jakim On dla nas je przy, przygotował. No a przygotował je dla nas dokładnie tak samo, jak przygotował y, dla świętego Mateusza. Prośmy, ciągle prosimy w czasie tych rekolekcji, żebyśmy doświadczyli tego Bożego nawiedzenia, które nas wyciągnie z komory naszych życiowych dramatów, cierpień, bólów, z komory naszego rozczarowania współmałżonkiem z komory naszego rozżalenia, jego decyzją, jego wyborem, nie po to, żeby go zlekceważyć, nie po to, żeby pokazać mu, że i tak bez niego sobie świetnie poradzimy, ale po to, żebyśmy byli wolni, tak jak Mateusz, który był wolny, zaprosi tych, z którym wdzierał, nie obawiał się, że powiedzą, ty, Drian, oddawaj teraz wszystko. Nie, zaprosił wszystkich. On był wolny w swojej decyzji. Jego serce się nie buntowało. Nie się nikogo nie lękał. Po prostu zaprosił ze szczerego serca, ze szczerej radości. Taki jest owoc spotkania z Jezusem. Bożego Nawiedzenia. Oby to Boże Nawiedzenie stało się udziałem każdego z nas. O to się wspólnie modlimy.